nawozy mikroelementowe, a także inne substancje, które dodajemy do czy to nasion, czy to do oprysków, no to Temat, który zdobywa coraz większą popularność. Rolnicy się interesują również tym, w jaki sposób mieszać substancje. Co zrobić, żeby roztwór miał jak najlepsze parametry, również jeśli chodzi o pH. O tym opowiada Pan Paweł Dworzański, doradca rolniczy z firmy Kaldena. Panie Pawle, jak to właściwie jest z tym pH roztworu w opryskiwaczu? Ten temat bardzo często wśród rolników się, się tutaj pojawia. Mamy bardzo często problemy z wodą. Jest to problem z wysokim pH. Zimna wiosna powoduje to, że ta woda, którą pobieramy do oprysku często jest zimna, przez co jest twarda, jej pH jest wysokie. Optymalne pH do, do oprysków to jest 5,5 do 6,5. My często dodając różnego rodzaju komponenty do, do oprysku Podwyższamy sobie to pH, co nie jest korzystne ze względu na to, że wówczas te wszystkie składniki, które, które są w tej cieczy roboczej nie są przyswajalne w takim stopniu e, przez rośliny, w jakimi byśmy sobie tego życzyli. E, nasza firma posiada nawozy dolistne, które e, oprócz wprowadzanych składników pokarmowych, makroelementów oraz mikroelementów oraz substancji aktywnych e, obniża nam pH cieczy roboczej. Kondycjonujemy trochę wodę. Obniżamy przede wszystkim pH, powodujemy tym samym, że te, y, przyswajalność tych wszystkich składników, które są w cieczy roboczej, czyli te y, składniki pokarmowe oraz y, ewentualne środki ochrony roślin są lepiej przyswajane, a tym samym lepiej wykorzystywane. No, wspomniał Pan o makroelementach, a zazwyczaj przecież makroelementy podaje się w nawozach szybkich, albo, albo w oborniku, a stosunkowo rzadko podaje to się w oprysku. Czyżby szła nowa era? No, plony wzrastają, genetyka oraz ogólna uprawa jakby pozwalają nam na to, że te plony są coraz wyższe. Tym samym coraz więcej składników pokarmowych wyciągamy z gleby. To powoduje to, że musimy szukać nowych jakby rozwiązań i możemy, jakby oczywiście nie możemy w całości zastąpić tego nawożenia mineralnego nawozami dolistnymi, niemniej możemy w pewnym stopniu to zastąpić i w takich momentach stresu, czyli niedoboru wody, czy też innych, innych problemów, możemy w jakimś stopniu pomóc roślinie i, i, i, i ułatwić jej to pobieranie, i zastąpić w pewnym stopniu nawożenie doglebowe, znaczy jakby nie da się tego zastąpić, ale jakby uzupełnić. możemy uzupełnić nawożeniem dolistnym. To nawożenie, to nawożenie doglebowe. Taka kanapka na drogę dla naszej plantacji. Tak, dokładnie, tak zwłaszcza w takich momentach, kiedy na przykład jest właśnie susza, tak jak teraz. I nie, te składniki, które są w glebie, one się nie rozpuszczają, tym samym są y, niedostępne nie, nie dla roślin, bo tylko te rzeczy, które są rozpuszczone w wodzie, y, roślina może pobrać. Y, a więc możemy tutaj zastąpić y, to dokarmianie, jakby... Uzupełnić, uzupełnić te niedobory nawożeniem do listy, a ponadto całość zapotrzebowania na mikroelementy możemy zastąpić tutaj także do listy. Właśnie, bo mikroelementy jeszcze w tym wszystkim są, które też w ostatnich latach dopiero zaczynamy je doceniać, a przecież mikroelementy są ważnymi substancjami w każdej roślinie, regulują pewne procesy życiowe, jak choćby bor w rzepaku, bez tego nie da się żyć. Co tak macie samo? w ofercie? Cynk, bor? W naszej ofercie posiadamy zarówno czyste mikroelementy, Elementy, czyli na przykład czysty bor, czysty cynk, e, mangan, miedź to zarówno w postaci stałej, jak, czyli sypkiej e, jak i płynnej te, te mikroelementy posiadamy także w, w postaci siarczanowych czyli te działające w niższych temperaturach oraz formy skalatyzowane e, no i posiadamy również nawozy wieloskładnikowe e, zawierające i NPK i mikroelementy e, Także no wybór to jest bardzo, bardzo bogaty i możemy tutaj dostosować do każdej sytuacji, do, do, do każdej plantacji, do, do, każdego, do każdej fazy rozwojowej. Jest tutaj wybór bardzo bogaty. A do oprysku co lepiej? Właściwie nawóz płynny i go rozpuścić w dużej ilości wody czy nawóz stały, o taki granulat jak tutaj mamy i jego też rozpuścić w wodzie i opryskać? No, niby efekt jest ten sam, bo i tu i tu jest roztwór, ale mhm. lepszy jest roztwór z płynnego czy ze stałego? Jak tutaj to, to nie ma to znaczenia. Są zwolennicy i form sypkich i form płynnych. Forma płynna po prostu jakby ułatwia nam tutaj pracę i, i, i jakby... To już, jest, to już jest pewna zawiesina, już nie musimy jakby się tutaj martwić rozpuszczalnością. Natomiast nasze nawozy, nawet jeżeli są sypkie, one odznaczają się wysoką rozpuszczalnością, nie ma też żadnego problemu, jeżeli o to chodzi. To co, się, to, co jest ważne, to żeby to już było jakby to, żeby było rozpuszczone. Tylko to, co jest rozpuszczone w wodzie, to, to, co jest rozpuszczone w wodzie, to tylko roślina potrafi pobrać. Także to musi być rozpuszczone. A w jakiej to jest formie, czy to jest sypkie, czy to jest płynne, to już tutaj nie ma, nie ma większego znaczenia. To po prostu się rozpuścić w To, co trzymam w ręku, to jest Agravita Active 48. I to jest substancja, którą można zarówno do um, oprysku dodać i opryskać już rosnące rośliny, jak też można je dodać do zaprawy nasiennej, z tego, co się dowiedziałam. Mhm. Tak co to za środek, który jest aż tak wszechstronny? Jest to Agravita Active 48. Jest to nawóz stymulujący wzrost plonu. Możemy go stosować zarówno, tak jak Pani powiedziała, do nasiennie, a więc zaprawiać tym nasiona. Jeżeli chodzi o taki zabieg, tutaj stosujemy 250 do 300 gram tego środka na tonę nasion, a więc to koszt jest naprawdę znikomy a poprawia nam tutaj energię kiełkowania e, i ten wigor roślin na starcie jest zdecydowanie dużo lepszy. Ponadto możemy to stosować również, również w sezonie wegetacyjnym e, dwu-trzykrotnie w odstępach e, 10-14 dniowych dolistnie w, w, w, i tutaj ilość tego, tego środka, tej agravitacji 48 to jest pół kilograma e, na hektar. Czy to nie jest zbyt duża ilość i z czym to można mieszać, a z czym nie można mieszać? Jeżeli chodzi o serię Active, możemy tutaj mieszać to dowolnie, z, z, z czym tylko chcemy. Rozpuszczalność jest bardzo dobra. To jest w formie takiego błękitnego kryształu, także tutaj nie ma problemu z rozpuszczalnością. Możemy to ze wszystkim mieszać, możemy to dodawać do środków ochrony roślin. Oczywiście nie, nie zalecamy tutaj tego dostosowania z herbicydami bo tak efekt jest to idziemy w drugą w dwie strony zupełnie ale jeżeli chodzi o ochronę grzybową o insektycydy to dowolnie możemy to mieszać nie ma żadnego problemu